Odcinek XVI Naklej robi za rogadekami, Mieszkała sobie z rodzicielami Piękna jak anio, gruba jak jakiszka Na imię miała pana Franciszka A niedaleko od ich zagrody mieszkał, się mieszkał, młody i co dzień rano kupował kiszki, bo bardzo koch panny franciszki te tajemnicy tato wynykał. Nie dla fryzjera, córka rzeźnika I choćbyś co dzień kupował kiszki Ty nie dostaniesz panny Franciszki Ten wyrok straszny, jak ze W żalu się strasznie roztelepali I chociaż byli w życia rozkwicie Postanowili Zakończyć życie. Biedny fryzjerczy zalali się łzami, taj kupił kichy ze strychninami, a było tego dwa metra blisko i zjedli razem z do Franciszko Jak tylko zjedli, zaraz poczuli. Że się to kicho nam struli i że nadchodzi kres życia bliski. Taki był koniec panny Franciszki. Oczywiście zaśpiewałem to Państwu z tej taśmy sprzed wielu lat nagranej. Natomiast te dziewczynce to zaśpiewałem z gitarą, a ona zaskoczyła mnie zupełnie, bo powiedziała, proszę Pana, ale to też smutne. Ja mu wypowiadasz, no jak oni się struli. No to się sobie dziecka nie wolno zostawić, jeżeli jest smutne w takim, w takim smutnym nastróju. To jej opowiedziałem, jak w Newarku, to jest niedaleko Nowego Jorku, występowałem i zobaczyłem takie dziecko podobne do niej, może troszeczkę starsze, miał 9 lat yy, i zobaczyłem ją w pierwszym rzędzie. Scena amfiteatralnie schodziła ku Widowni a widownia spadała ku scenie i tam w pierwszym rzędzie siedziała dziewczynka niesłychanie grzeczna jak trusia zapytałem, yy, czy ja mogę dla tej dziewczynki zaśpiewać to byli oczywiście Polacy pochodzenia Amerykanie, Amerykanie pochodzenia polskiego powiedziała, ależ bardzo brusimy no, no to zszedłem na dół do dziewczynki mówię, można wiedzieć jak się nazywasz Jola a czy chcę, żebym tylko dla Ciebie coś zaśpiewał można no to zaśpiewałem dla niej piosenkę, jak zaśpiewałem ale nie, to lepiej zaśpiewałem Państwu nie całą piosenkę, tylko zakończenie, bo to o to chodzi, że tam jest takie ziowanie bo to jest żabka i miś ale uwierz gdzie żabko ma żabku uwierz mi że wśród misiów tak już jest kocha się lub śpi, że wśród misiów tak już jest, jest kocha się lub śpi. kocha się lub śpi. kocha się lub śpi. no i mówię to weselsze ona mówi weselsze ale ja się mówi, teraz powiem ci coś weselszego bo tamta dziewczynka na zakończenie zapytała mi podobało ci się Jolu a Jola powiedziała nie to tak trochę przez zęby, wiesz, bym się lyso zrobiło. Powiedziałam, a można wiedzieć, dlaczego dzisiaj nie podobało. Bo proszę pana, jak się ziewa, to się buzią rączką zasłania. I miała rację. Dzieci zawsze mówią prawdę, jak są malutkie. Dopiero jak podrosną, to my, stare byki, uczymy ich klamać, tak czy nie? Zresztą o tym była mowa w motyku. Ale moim obowiązkiem jest wrócić do książki. Stale się czuję na, jakby to powiedzieć, w, w sytuacji gościa w Państwa domu. Siedzę sobie, obok jest filiżanka herbaty, a upał straszny, niech to licho weźmie. Państwu to nie przeszkadza zapewne teraz, to może w zimie będą Państwo słuchać, ale tutaj mnie to trochę przeszkadza. Już przepraszam, poprawiam się, wracam do książki i czytam rozdział pod tytułem Czas, czy nie czas, na drugiej stronie siódmej kasety. Tak, wiem, wiem, we Lwowie się mówił, tak wim, wiem, wiem. Każdy ma takie miejsce na ziemi, jakiego już nie będzie. To miejsce, w którym mieliśmy naście lat, gdzie opętala nas pierwsza miłość, gdzie palił nam wargi, pierwszy pocałunek, gdzie po raz pierwszy, gdzie jak nigdy potem gdzie uczyli nas profesorowie, których baliśmy się. Ba, nie bardzo lubiliśmy ich, podrywiwaliśmy z nich, puszczaliśmy im na lekcjach rabąszcze z przyczepionymi papierkami umaczanymi w atramencie. Te łysiny, te ściany, żalny boski. Rozpylaliśmy proszek do kichania, umieszczaliśmy pod podium balonik z siarkowodorem. Co dla lobuzy, to były te moje kolegi i ja na a po latach, po latach, jakże zaczął rosnąć nasz podziw dla tych belfrów. Z czasem coraz lepiej rozumieliśmy, jakiego szacunku byli godni ci Franciszkowie za syżu. Cóż to byli za profesorowie? Cóż to byli za ludzie? Tak, oczywiście. Zdarzali się główcy czy szubrawcy, ale rzadko. I na krótko ilwowskie serca wypierały ich szybciuteńko z pamięci. Taki na przykład twój profesor Nankę, grzmiący z katedry. Anankę to była bogini w Grecji przeznaczeni. A to jestem ja. I jak wy mi tu nie będziecie uczyć. Inny historyk. Kurdybachowa Kundzia czy Emalia. Po prostu na imię miała Emalia. No jak Emalia Plater. Emilia, przepraszam. Tak mnie uczyła historii polskiej, że dostałem 10 lat. Pamiętam, biolog Stroński przyniósł w 39 roku do klasy przewiązaną recepturką wiązkę patyczków. Zajączyński! To był jeden z najsilniejszych u nas. Złamisz to? Pokładał się ze śmiechu, patrząc na fioletowego wysiłku i ze złości Jasia. A ty, mi chotek? To nie no, pani psorze, jak ten byk nie dał rady. A to taki latw wejmując kolejno patyczek za patyczkiem, lamal je rzucał na podłogę. I tak jest, powiedział i ja to do dziś dnia pamiętam. I tak właśnie jest z narodem. Każdego z nas oddzielnie można what tak, o łotak. Tak. Z niezrozumiałym dla nas zapamiętaniem, Łamał Bogu ducha winny patyczki stosi grusu, ale naród, naród to jest, to jest. czemuż u diabła tak zacie trzewił? Podniósł wiązkę, rzucił ją na katedrę, był blady. Żadna Franca mu nie podoba. Milczeliśmy. A potem. Aj mój Boże. Nie, nie, nie obawiajcie się. Nie będę opowiadał późniejszych losów lwowskich profesorów i ich uczniów. Powstałoby tyle ksiąg, ile osób. Połowy z nich by nie wydano. Niech mi wybaczy dywiacje stylistyczne, żyjąca w Warszawie. No niestety już nie żyjąca. Moja pani profesor. Uczyła mnie pani nie stylistyki, lecz historii. Sama sobie pani winna. Czym? Skorupka za młodu? Wiadomo, wiadomo, tak. Kto z was żyje jeszcze? Gdzie jesteście? Belfry, wy moje uwielbiane. Podaj wapno, czyli lysopalski, podwapiński, zwany też czaszka. Tyka, czyli brończyk. Wspanialny. Michotek, kiedyś ty wysoko zajdziesz, powiesz, u ci chyba. Madyda. Nie miał przezwiska, no bo jak ktoś Madyda, to po cholermu mu przezwiskły, nie? Święta Tulia. Ksiądz Tur jest przyzwiskiem odziedziczonym, chyba nie po ojcu, najstarszym senatorze Rzeczypospolitej, Maksymilianie, lecz po dziadku generale, tego nie jestem pewien. Inni księża, katecheci, Kmita, Gola, Kozlowski, gdy wywożono jego uczniów i parafian, przemocą wdarł się do Tielatnika i pojechał na Syber. I w książce wtedy tego nie można było napisać, ale teraz ja Państwu mogę powiedzieć, jak to było naprawdę. Ksiądz Kozłowski poszedł, powiedział, że chce jechać z parafianami. Ten mu powiedział, nie lzia! odepchnął go, a ten jak mu dał w mazaka, nogami się nakrył. No i ksiądz Kozulowski razem z parafianami pojechał tam do Kazachstanu bodajsze. No więc wracam do tych moich ukochanych profesorów. Dręgiewicz, Duchowicz, Fyda, Gróżewski, Hotbud, Kijas, Pieniążek, Pyszkowski, Różycki. Dostałem od córki z Krakowa uroczy list. Sartowski. Rzeczywiście dużo tych profesorów wymieniam, bo gimnazjum kończyłem ósmy imienia Kazimierza Wielkiego. Liceum natomiast po raz pierwszy wprowadzony skończyłem i maturę zdawałem w gimnazjum dziesiątym imienia Henryka Sienkiewicza. Dalej wspaniały fizyk zwany Kilubryndzy, bo kto by tam pamiętał takie pogańskie nazwisko jak Brenner? Wszyscy mieli... Przezwiska i ludzie, i przedmiot. Jeśli lwojak nie przekręcił po swojemu nazwy, musiał być chory, albo przyjezdny. Tak, ale przyznajcie, no tak, z ręku na sercu, co? Czy nie lepiej brzmi makabunda niż wagabunda I wygodniej, I co ważniejsze, zabawniej. Jak ciężko się mówi, który, a jak miętku, miętku, no balaka się, który. Nie? Wiem, wiem, nie przerywajcie. A to dajcie dojść do głosu, nie, nie odbiegam od tematu, tylko, tylko, e, tylko płakać mi się chce. Przepraszam, tak. Macie rację. Każdy ma takie miejsce, które kocha nie dlatego, że było, jakie było, lecz dlatego, bo on był taki, jaki był, gdy był młody. Gdy kolory były, kolorowe, pożar we krwi był pożarem niepalenijskim. Wszystko, co najważniejsze, było przed, a nie za. Gdy nadzieja nie była porażona przez doświadczenie inteligencja. inteligencję. Kto to powiedział? Gdzie się podziały jasne przygody serca, zabite przez ciemne przygody życia, ładne, choć nieprawdziwe? Gdy prawdzie nie mówiono, jeszcze nie czas. Tak, zgadza się, wszystko się zgadza, ale nie jeśli chodzi o Lwów, bo z nim, no to żeby ja taki z nosem był, z nim było inaczej. Cicho, nie, nie przeszkadzajcie, nie dlatego, że we Lwowie się urodziłem, bo nie urodziłem się we Lwowie. Podobnie jak nie w Lwowie urodzili się tacy zaprzysiężeni lwowiacy jak Ujejski, Makuszyński, Kasprowicz, Bełza, Witlin, Banach, Petry, zresztą córka Petriego. Znakomita aktorka mieszka w Warszawie, wykłada w, w szkole filmowej w Łodzi Zapolska, Grotger, Styka, mo, mo, mogę tak wyliczać wam do świtu. Tyle, że gdy miałem trzy miesiące, poszedłem po rozum do głowy i powiedziałem do mamy, albo jedziemy do Lwowa, albo wracam z powrotem. Cała rodzina w obliczu takiego szantażu, a seska zgłupiała, no i wszyscyśmy pojechali, jak wam się <laughs> wydaje, dokąd myśmy mogli wyjechać, nie? A gdy miałem 18 lat, dostałem 10 lat i wyjechałem, no, jak wam się wydaje, dokąd ja mogłem, co? A może jeszcze nie czas? Nie? Tak, gdy wróciłem, kazano mi napisać kurikulum vitae, napisałem kurikulum, za mną stał personalny, mój, co wy mnie, wy tu piszecie jakiś curriculum? co to jest? Przekreśliłem, napisałem życiorys, urodziłem się tego, napisałem w 1939 roku, zostałem wywieziony. Co to jest? Ja mówię, co mam napisać? Piszcie, wyjechałem. Pierwsza lekcja kłamstwa w PRL. Tak. Mam nadzieję, że wiecie, co to jest PRL. PRL to jest Polskie Radio Lwów, tylko później z tego robili takie różne wygibasy jakieś jest. Więc zapisałem, wyjechałem, jeszcze nie był czas Tyle razy mi powtarzano, jeszcze nie czas, jeszcze nie czas Jeszcze nie czas o tym mówić, jeszcze nie czas o tym pisać Słowem, tak jak Remark pisze o tym, że jest czas życia i czas śmierci Tak jest też widocznie, czas prawdy i czas No, A A może rzeczywiście jeszcze nie czas? W Lwowie mieszkało przeszło 200 tysięcy Polaków Dzisiaj jest około 23 tysięcy, gdzie reszta? Czas czy nie czas? Prawda wybroni się sama, mówił Alek. To broń się do choler, ja mam mało czasu. Kłania się mój młodszy kolega ze Lwowa, którego uważam za największego polskiego poeta XX wieku. Masz mało czasu, trzeba dać świadectwo. Mowa o Herbercie oczywiście. Należymy do niedobitków, naocznych, niewygodnych, malo nas. Coraz mniej, około półtora miliona najwspanialszych Polaków z Kresów te Stalinoberie przemieściły, a Polaki, którzy pomagali, ani rozkazy wykonywali, potem awansowali, dowodów nie ma. No i dobra jest jak jest. Przyznaję, gdyby nie Rosjanie, nie wróciłbym z zakręgu polarnego. Gdzie siedziałem ze wspaniałymi Rosjanami. Gdyby nie Rosjanie, ale to nie byli ci sami Rosjanie, nie byłbym tam w ogóle. Nie w narodzie więc, jak zawsze rzecz. Co to ma wspólnego z Lwowem? Te ludzie, kochane, nie denerwujcie mnie. Trzy lata temu miałem serdeczny zawał. a ja o sercu, o duszy Lwowa. No dobra, dobra, macie rację. Macie rację, a jak nie lubi, jak i nie mają racji. Oj, nie lubi. Powiem wam, dlaczego moim zdaniem ze Lwowem było inaczej, ale już nie dziś. wypstykają się. Jednakowoż albo będę pisał prawdę, albo jak mówią warszawiacy, grób, knebel, ciemna mogiła. Choć takie milczenie to też kłamstwo. Bezpieczniejsze. Dygresje, dygresje, dygresje, dygresje. Czasem mi się wydaje, że całe moje życie po... po, po... No, zgadnijcie, po Było dygresją. Nie jeden baciar myśli tak samo. Sześć lat temu, no teraz już dziesięć lat temu, napisałem balladę o losie kilku moich kolegów. Witek ma jedno z pierwszych moich nagrań, a jedyne z nazwiskami. Gdy śpiewam ją w gronie lwowskim... <grych> Teraz już jawnie, każdy ze słuchających podkłada sobie inne imiona i nazwiska. Było dziesięciu baciarów, takich baciarów, że hej, dwóch z Leczakowa, brzdąc kleparowa, czwarty z kurkowej, piąty z walowej, szósty z kopali, siódmy z podwala. Ósmy z kadeckiej, dziewiąty z wuleckiej, a ten dziesiąty, a ten dziesiąty, ten już w trzydziestym dziewiątym było dziewięciu baciarów, takich baciarów, że... Hej. Dwóch z Lyczakowa, Brzydon skleparowa, czwarty z kurkowej, piąty z Walowej, szósty z kubali, siódmy z podwala, ósmy z Kadeckiej, a ten z wóleckiej, tego z Wuleckiej, los nie rozpieścił ten przyjaciół bez wieści, było więc ośmiu baciarów. Takich baciarów, że hej Dwóch z Lyczakowa Brzdon z Kleparowa Czwarty z Kurkowej A piąty z Walowej Szósty z Kubali Siódmy z Podwala A ten z Kadeckiej Chłopak był lepski, Ten nie zaginął Seria przez piersi W makach pod Monte Casino Było więc siedmiu baciarów Takich baciarów, że hej Dwóch z Leczakowa, Brzdąc skleparowa, Kleparowa Czwarty z Kurkowej, Piąty z Walowej Szósty z Kubali, a ten z Podwala Baciar najmłodszy, lezami się zala Ruszył na odsiecz, rzucił podwalę. Warszawskim został w kanale. Było więc sześciu baciarów, takich baciarów, że hej. Dwóch z Leczakowa, skleparowa, czwarty z Kurkowej, piąty z Walowej, a ten z Kubali chłop był ze stali, kumpel siódmego. Wyszedł z powstania, ale nie przeżył swego własnego zrehabilitowania. Było więc pięciu baciarów, takich baciarów, że hej, dwóch z Leczakowa, brzdąc z kleparowa, czwarty z kurkowej, a ten z walowej. Mieszkał w Poznaniu, jak to baciar po chuliganiu. Już winy srogie mu wybaczono, nawet na grobie kwiatki mu ponoć złożono. Było więc czterech baciarów, takich baciarów, że hej, Dwóch Żulyczakowa, brzdąc Kleparowa, Czwarty się w grudniu brzydko zachował. Został skarcony, bo mu obrzydło Życie durnego i kąsal wędzidlo I szarpalobroża broża. Dziś i dla niego Stoi ten pomnik nad morzem. Trzech pozostało baciarów, takich baciarów, że hej, dwóch z Lyczakowa, brzdąc z Kleparowa, brzdąc był znalazł się w starciu w gronie warholów, w tłumie zuchowalym, z tłuszczą pospolu, a to się nie działo na Kleparowie. Tylko w Radomiu Jakoś nie wrócił do domu Dwóch pozostało baciarów Starych baciarów, że hej, A u pierwszego cicho jak w grobie Od trzynastego tak milczy sobie a drugi stary pod dźwięk gitary Losy opiewa tamtych baciarów, A gdy popije, To czasem nie wie, sam nie wie, czy jeszcze żyje Wziął stary baciar gitarę. Starą gitarę, że hej. Gdzieś tam przydybał baciarskie orlęta, z woli, z sadyby, z pragi, z okęcia. Przyszły ostatki z baciarskiej jadki. On spojrzał na nich, oni na niego. Podniósł gitarę. No jak zaczynamy? Tam ci odparli. Brak dziesiątego, jeszcze ciut, ciut. Poczekamy. No cóż, rozdroże światów, adremujmy, jak mówi Grześ, czas ucieka, lają mnie za dygresję, tytuł obowiązuje, powtarzają. Doradzają, bym pisał o tym, co zapamiętałem sama, nie tonął w morzu fiszek wynotowanych z materiałów źródłowych, tak jak to się robiło pod okiem ukochanych moich profesorów Floriana, Ganszyńca, Mikulskiego, Koluszewskiego, Rosponda, Bąka, Tatarkiewicza i innych na Uniwersytecie Wrocławskim, gdzie wylądowałem na polonistyce po powrocie ze Związku Radzieckiego. I tu na chwilę się oderwał od książki, bo ten powrót. To było coś nieprawdopodobnego. Było blotnisto, chłodno. Cały, jak to się mówi, transport to się nazywał eszelon po rosyjsku. Wszyscy wylegli i padli w to bloto. Calowali ziemię co do jednej osoby. Dzieci widząc to, dla zabawy zaczęły nurzać nosy w tym blotku. Śmiały się, a obok stał starszy pan i plakał. Miał złamany kręgosłup, nie mógł się w ogóle nie zapomnę tego do końca życia. No więc po powrocie ze Związku Radzieckiego znalazłem się na Uniwersytecie, niezależnie od uroczej atmosfery koleżeńsko-profesorskiej. Oczywiście na Uniwersytecie, nie w Związku Radzieckim. Nie zapomnę tych schodów pokonywanych o kulach w tej, w te. I znów powiedzą, gdzie ten lwów? A tam przecie po wojnie była polowa niedobitków z tego miasta. Rektorem był były rektor Uniwersytetu Jana Kazimierza w Lwowie Stanisław Kulczyński, któremu osobiście przewróciłem marynarkę na drugą stronę, gdy przybył na Bal Gałganiarzy zorganizowany przez Wrocławski Teatr Akademicki. Kierowałem tym teatrem. Najstarszy student liczył 74 lata jednym z najmłodszych byłem ja. No dobrze, już dobrze, trzymam się tematu. Lwowiak, trzymający się tematu, też coś pomysł. A więc dlaczego? Dlaczego ze lwowym było inaczej? <śmiech> Ta bo było, no. Jak wy tego nie możecie zrozumieć, no. Bo Lwów i w ogóle Ziemia Czerwieńska to pogranicze, chciałoby się powiedzieć, pogranicze wszystkiego ze wszystkim. Rozdroże światów. I to z różnych punktów widzenia. Zacznijmy od przyrody. Tu pasmo gór, Karpat, przechodzi w stepy pola płyty Czarnomorskiej, ku wschodowi i południowo wschodowi, ku północy zaś w Plaskowyż Roztocza. Tu morze czarne granicze jak gdyby z Bałtykiem przez swoje cieki wodne. Do rzecze Dniestru styka się właśnie tu z dorzeczem Wisły i Bugu. Nad tym pierwszym, właściwie na nim, leży dworzec główny na pograniczu z Lewisk, Kościół Świętej Elżbiety, na dorzeczu Wisły, natomiast reszta miasta. Wryło mi się to w pamięć dlatego, ponieważ pamiętam jak ojciec żartował, że jak Andzia wylewa wodę przez okno werandy, to płynie ona, no ta woda oczywiście, a nie Andzia, ani weranda, no czego chcecie. No. Więc płynie ona do Bałtyku, a jak ja zrobię siusiu umieszkającego w pobliżu Mirka Disla, to to, to, wyląduje w Morzu Czarnym. Dlatego też lwów leżący na samym dziale wód europejskich nie mógł mieć rzeki. No. Bo tej ukrytej podwalami hetmańskimi i teatrem wielkim, pełtwi rzeku nazwać się nie da. Szkoda, szkoda. Profesor Strzygowski, bezspornie wielki autorytet w dziedzinie historii sztuki, nie lwowiani zresztą, ale porządny człowiek, pisał jeszcze przed uzyskaniem niepodległości po niemiecku. Gdyby Lwów miał rzekę, należałby do najpiękniejszych miast na świecie. Nie, no nie wytrzymam, słowo daję. Co ci szkodzi, czytelniku, powtórzyć jeszcze raz takie mądre zdanie? Gdyby Lwów miał rzekę, należałby, bezspornie, to ja oczywiście, do najpiękniejszych miast na świecie. Babula Rączka mówiło się w takich sytuacjach we Lwowie. Nikt nie wiedział, co to znaczy, ale brzmi to nieźle, nie? A oto słowo pana Wasylewskiego w faunie. Dziwią się przyrodnicy, znajdując na Bajorkach Lwowskich żabę moczarowatą. Moczarowatą, To mi to przypomina, żaba moczarowata, tak. Która przynależy do Niżu Północnego i żabę Śmieszkę, mieszkankę wschodu. Skąd to wszystko? Lwów leży na rozstaju dróg. Mamy więc oto pogranicza różnych klimatów, cieków wodnych, różnych rodzajów roślin, żyjątek. A ludzie, jak kształtowała się społeczność Lwowa, Grodów Czerwieńskich, Dzikich Pól? <ścoughs> dzikich Pól, ładna nazwa, nie? Tak piękna nazwa kojarzy się z westernem, bo też to był swoisty eastern. Obszar ustawicznego zagrożenia. Tu Mongolowie, Hunowie, Tatarzy, Turcy, Saraceni, tam Indianie, dzicy. Dzicy, Karol Maj się przypomina. Zachód rzeczywiście dzikie i pola nasze, rzeczywiście dzikie pola. Kto się nie bał na to rozdroże światów jechać? no ten, kto miał dość, albo jego mieli dość. Ten, którego jeszcze nie złapano, komu. Mile było ryzyko, nieobca odwaga, kto przejawiał inicjatywę, kto wielbił wolność, nieokiel znano jak stepowe niebiańskie rumaki.